Minęła 11.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. To ważny dzień nie tylko dla relacji polsko-ukraińskich, ale też dla Europy i świata. Mówił po spotkaniu z premier Ukrainy Donald Tusk. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy Ukrainy po wojnie. Za chwilę relacja naszego reportera. Warszawa szuka sojuszników do walki z Mercosurem. Dziś w Luksemburgu szef resortu rolnictwa przedstawi wniosek skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii na tę umowę. Jeszcze tylko kilka dni, by zachować płynność w wypłacie 800. Jeśli chcemy, by pieniądze wpływały miesiąc po miesiącu, warto złożyć wniosek do końca kwietnia. W Rzeszowie premier Donald Tusk zapowiedział budowę Wielkiej Polskiej Armady Dronowej oraz polsko-ukraińskiej współpracy w tym zakresie. W stolicy Podkarpacia premierzy Polski i Ukrainy biorą udział we wspólnej konferencji. Wydarzenie poświęcone jest właśnie polsko-ukraińskiej współpracy technologicznej oraz planom dotyczącym odbudowy Ukrainy po wojnie. Na miejscu jest Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemku, jak ma wyglądać współpraca Polski i Ukrainy w zakresie rozwoju technologii? Jak mówił premier Donald Tusk, Ukraina posiada teraz bezcenne doświadczenie w zakresie użycia dronów na polu walki. Korzystając z tego doświadczenia, a także z funduszy pochodzących między innymi z Unii Europejskiej, nasze kraje wspólnie chcą opracować armadę dronów, która zapewni bezpieczeństwo w powietrzu nad Polską i nad całą Europą. Naszym celem jest, aby tą niespodziewaną dla Rosjan konsekwencją wojny było przeskoczenie właściwie całej epoki technologicznej, tak aby w najbliższej przyszłości Ukraina, Polska, i Europa były bezpieczne od ataków z powietrza, od jakichkolwiek zakusów agresora. W Rzeszowie głos zabrała również premier Ukrainy Julia Sferydenko, która podziękowała Polakom za okazywaną pomoc. Szefowa ukraińskiego rządu dodała, że Ukraina choć nadal potrzebuje pomocy sojuszników, to chce również dzielić się swoim doświadczeniem i technologią, która pozwoli zapewnić bezpieczeństwo całej Europie. Na spotkaniu w Rzeszowie przysłuchiwał się Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. Trwają rozmowy z przedstawicielami poszczególnych krajów Unii, by przekonać je do złożenia skargi na umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi minister rolnictwa. Polska będzie wnioskować do Unijnego Trybunału o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia przez sędziów skargi. Stefan Krajewski zapowiedział, że dziś Polska przedstawi taki wniosek na Radzie Rolnictwa w Luksemburgu. Składamy skargę do SUE. Z jednej strony jest złożona skarga przez Parlament Europejski, wniosek, ale też wzmacniamy to składając skargę, powołując się na kilka ważnych kwestii. Między innymi umowa została podzielona na część polityczną i część dotyczącą umowy handlowej. Z jednej strony musimy chronić polskiego, europejskiego konsumenta, z drugiej strony rolnictwo, które produkuje w innych warunkach niż rolnictwo z krajów Mercosur. Tymczasowe porozumienie z Mercosurem ma zacząć obowiązywać już w najbliższy piątek. Złożenie wniosku przed 1 maja może zapobiec częściowemu wejściu umowy w życie. Ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych może zaszkodzić służbom specjalnym, ocenia Bronisław Komorowski. Prezydent Karol Nawrocki podjął formalne kroki w kierunku odtajnienia dokumentu. W Radiowej Trójce prezydent Komorowski stwierdził, że zarówno sam raport, jak i jego aneks nie są wiarygodne, a publikacja dokumentu mogłaby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie służb. O tym numerze, który zrobił Macierewicz, według mnie już nikt tak łatwo nie uwierzy w zapewnienia polskich służb, które chciałyby kogoś czy pozyskać, zwerbować, czy kogoś uzyskać jako współpracownika, eksperta. Aneks ma zawierać nazwiska współpracowników w OSI oraz opisy działań tej formacji, które miały wykraczać poza prawo. Na odtajnienie aneksu nie zdecydowali się ani prezydent Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani Andrzej Duda. To są aktualności jedynki. Rosja w roli negocjatora. Chciałby tego Iran. Dziś szef irańskiej dyplomacji spotka się z Władimirem Putinem. Więcej w relacji Tomasza Zajewicza.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 By zachować płynność w wypłacie 800+, plus, rodzice i opiekunowie muszą do 30 kwietnia złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczniczka Śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska zaapelowała, by z tym nie zwlekać. Jeśli tak się stanie, rodzic będzie czekać. Jeśli rodzic lub opiekun złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami dopiero w maju, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do końca lipca.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 Pogoda. Dużo słońca i pogodne niebo, jeśli popada, to tylko na północnym wschodzie. Termometry wskazują 6 stopni na Mazurach i Podlasiu, około 10 w centrum, do 12 na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Jedynka. Polskie Radio. 3, 2, 1, jest! Cztery jedynki na zegarze. Udało mi się dzisiaj. Tak zawsze poluję na te cztery jedynki. Doskonale Państwo wiedzą dlaczego w końcu to jedynka, prawda? jedynka teraz w tej godzinie zaczyna od niespodzianki, od prezentu dla Państwa. Mamy, uwaga, pięć podwójnych zaproszeń na audycję, taką wyjątkową do Teatru Studio. Otóż, drodzy Państwo, Teatr Polskiego Radia i Teatr y, Studio na żywo. W najbliższą środę o godzinie 19:00 i to wszystko będzie można i zobaczyć i oczywiście usłyszeć. To będzie realizowane na żywo słuchowisko Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł i to wszystko, drodzy Państwo, dla Państwa. Pięć podwójnych zaproszeń. Kto ma ochotę, bardzo poprosimy o smsy. Imię, nazwisko, dokładny e-mail i numer telefonu to jest niezbędne do tego, żeby się można było do teatru dostać. No i oczywiście uzasadnienie też, dlaczego to się akurat Państwu należy. 71 151. Mam nadzieję, że w ciągu godziny uda nam się to rozstrzygnąć. Cztery pory roku. Ależ się Państwo rozpisali, rozfotografowali, naoglądali i przesyłali nam informacje. Ta godzina to będzie godzina przyrodnicza, niewątpliwie, dlatego że porozmawiamy z jednym z najbardziej rozpoznawalnych leśników w naszym kraju, z panem Kazimierzą Nóżką. Porozmawiamy o podglądaniu przyrody, o różnych streamingach, o tym jak bardzo to kochamy robić, ale także i o filmach przyrodniczych. No i proszę bardzo, sporo wpisów od Państwa, a także i zdjęcia, jak Państwo podglądali Pani Alicja, mm, uwielbiam oglądać filmy przyrodnicze, mam swoje kanały w telewizji, które pokazują cuda, fauny i flory. To są naprawdę cuda, które zaskakują mnie i zachwycają. Natura jest nie tylko piękna, ale i bardzo mądra. Z kolei Pani Maria z Krakowa, takie podglądanie przyrody to wygodna forma obcowania z naturą. Przyjemniej jest zajrzeć na przykład do gniazda sokołów i obserwować jak rosną pisklęta. No to w tej godzinie o przyrodzie mogą Państwo podsyłać kolejne propozycje, a teraz w y, ostatni raz tak skupia się Państwo i słuchają podpowiedzi w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. To już ostatnia podpowiadka. Mój samochód ma osiemnaście kół, żaden inny bus nie dorówna mu, tyle tylko miał szosę równą jak stół. Będzie jechał dalej. Fragment Jawornik Ludcze jest ostatnim odcinkiem na Podkarpaciu, na którym jeszcze nie rozpoczęły się prace. Odcinek ten będzie wyzwaniem ze względu na trudną budowę geologiczną podłoża. Jest to taka perełka, esencja pracy inżynierów. Przejedziemy nim niecałe dwie minuty, ma on długość powyżej dwóch kilometrów. Ciekawe systemy, które tam zamontowano, na przykład system detekcji dualnej. Właśnie został skończony, w zasadzie jest na etapie wyposażania w Świnoujściu. Bardzo ciekawa inwestycja, bo przechodzi pod wodą. 72 151, więcej podpowiedzi już nie będzie, teraz już muszą państwo zdecydowanie pisać, że dzisiaj chodzi o i te trzy kropeczki państwo wypełniają razem z komentarzem. Ktoś z państwa za mniej więcej 30 minut będzie właścicielem e, takiego radiowego prezentu słuchawek bezprzewodowych, a co, tak też można słuchać radia. No i jeszcze raz przypominam o tych naszych zaproszeniach podwójnych do Teatru Studio na najbliższą środę, tu z kolei numer 71 151. No i drodzy Państwo, teraz zrobi nam się naprawdę zielono, bo temat mocno przyrodniczy i znakomity gość jest z nami bardzo, bardzo daleko, bo w Bieszczadach Kazimierz Nóżka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych leśników w naszym kraju, który kocha Bieszczady, który pokazuje od wielu lat życie bieszczadzkich lasów, także i oczywiście zwierząt jest współautorem książek o tematyce dotykającej i zawodu leśnika i pracy w lesie także ludzi bieszczadów i oczywiście piękna przyrody. Dzień dobry Panie Kazimierzu. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam, słuchać. Panie Kazimierzu, jak to jest być celebrytą wśród leśników? No, jest to miłe, aczkolwiek no ja się nie czuję celebrytą, więc pozostańmy na tym, że jestem szarym, emerytowanym o, leśnikiem o, o, z Wieszczatów. Z szarym to Oj, tak. nie przesadzajmy, ale też chyba więcej pracy, bo jak już się ma tylu obserwatorów, to chyba to jest, czuje się takie poczucie, że to już trzeba coś publikować, prawda? Tak, tak, to czuję się, no to trzeba, żeby publikować, to trzeba iść na to ono natury, na to ono przyrody. No lata pracy w lasach pozwoliły mi poznać te lasy, w których pracowałem, czy okoliczne lasy dla mnie te lasy są tak znajome, jak dla ludzi mieszkających w miastach ich ulice Ja wiem, no nie właśnie. są ścieżki bardziej uczęszczane, gdzie mniej idzie, są takie ostępy mateczne, to mateczniki. Ta wiedza, tak, to jest ta wiedza, którą pan ma i którą za chwileczkę się podzielimy, ale powiedzmy, że pretekstem do dzisiejszej naszej rozmowy jest wielka wędrówka łosi, uwaga, transmitowana na żywo przez telewizję w Szwecji. To tam jest to prawdziwe reality show. Miliony ludzi przed telewizorami się gromadzą, żeby to zobaczyć i żeby obserwować przeprawę tych zwierząt z gór na północy kraju na te letnie żerowiska. No coś nieprawdopodobnego no i że w ogóle można w dzisiejszych czasach takie rzeczy pokazywać i, i, i przez wiele, wiele minut to obserwować. No tak, to no dzisiejsza technika nam na to pozwala, że my możemy przy wykorzystaniu przeróżnych technologii obserwować praktycznie życie dzikich zwierząt na żywo. No wędrówki, przemieszczanie się... E tych dużych stad roślinożerców, czy tak jak u nas w Polsce podglądanie żubrów, czy ptaków w miejscu ich gniazdowania możemy na żywo oglądać, co dzieje się w Gnieździe Bociana, Sokoła, czy, czy, czy Bielika. Więc to dzięki technice, to człowiek po to wymyślił, żeby, żeby tą przyrodę poglądać, bo przyroda jest fantastyczna, tylko my tak czasem mało o niej wiemy. Mało wiemy, ale jak się okazuje, bardzo chętnie oglądamy stąd od wielu, wielu lat, przecież wielka popularność filmów przyrodniczych. Pan dzisiaj też mi przysłał takie krótkie filmiki, kilka tych filmików z fotopułapek. Ja tutaj sobie dzisiaj mogłam niedźwiedzie pooglądać, a później tutaj naszej koleżance od Social Mediów też to przekażę, więc Państwo na naszej stronie też będą mogli te niedźwiedzie bieszczackie zobaczyć. Jak Pan często sprawdza te fotopołapki? Bo właściwie chyba świat się zmieni jeśli chodzi o nasze postrzeganie przyrody i podglądanie, gdy pojawiły się fotopołapki. No pewnie. No. Dzisiaj nie trzeba być fizycznie gdzieś tam w jednym miejscu w lesie yy, i siedzieć tam z aparatem przyczajone przez kilkanaście godzin, żeby uchwycić jakieś, jakieś kadry życia dzikiej zwierzyny. Dzisiaj założenie takiej kamerki fotopołapki, która gdzieś tam sobie spokojnie podgląda, nie robiąc zamieszania w przyrodzie, w otoczeniu, życie dzik, dzikich zwierząt. Te wszystkie nagrania, i pani redaktor gdzieś tam przeglądała, to są praktycznie z jednego miejsca, z takiego leśnego, ciekawego zakątka, gdzie jest takie oczko wodne, bajorko, babrzysko, różnie nazywane. I tam jest takie miejsce schadzek, miejsce no, spotkań, miejsce wymiany informacji, miejsce relaksu, bo jest woda, można się napić, można się wykąpać, można odpocząć. Ja to nazywam takie miejsce, że to jest takie leśne spa, gdzie mhm. ta zwierzyna, no przychodzi z miłą chęcią, korzysta właśnie z tego miejsca. Czyli jak rozumiem nie tylko niedźwiedzie, bo akurat dzisiaj tutaj miałam niedźwiedzie okazję oglądać, ale no także tak, inne. No mm -hmm. tak, tak, tych filmików jest sporo, bo tam przychodzą i niedźwiedzie, i żubry, przychodzą i rysie, i wilki, i jenoty, i żbiki. Jedno miejsce z takim potencjałem, że się w głowie nie mieści, tylko no mówię, no trzeba poznać te tajniki lasu i wiedzieć, gdzie gdzie ta zwierzyna ma swoje ulubione miejsca. A tam, gdzie woda w lesie, szczególnie w górach, wysoko, no tą siłą rzeczy ta zwierzęta musi tam w te miejsca zachodzić. Panie Kazimierzu, 50 lat temu, 40 lat temu opieraliśmy się głównie na filmach przyrodniczych, nad tym oczywiście jak filmowcy często przez wiele, wiele godzin, czasem i tygodni polowali w cudzysłowie na jakieś fantastyczne ujęcia. Teraz to wszystko jest prostsze. Czy dzięki tym fotopułapkom, tym streamingom, tym webkamerkom, które się pojawiają i one są, naukowcy też mogli zweryfikować wiele rzeczy dotyczących właśnie życia zwierząt, ptaków? No oczywiście, że tak. No technika, Technologia pomaga nam w obserwacji, czasem w obalaniu jakichś mitów. Jestem takim no zwykłym amatorem w tej dziedzinie, ale tyle obserwacji, że mam właśnie z takich konkretnych miejsc, miejsc w lesie, że tych obserwacji jest tyle czasem tak niespotykanych, te niedźwiedzie, które właśnie przychodzą tam w rejon tego babrzyska, tego oczka wodnego, zostawiają swoje informacje. Jedne kąpią się w tej wodzie, w tym błocie, inne gdzieś tam zostawiają na okolicznych drzewach swoje ślady w postaci śladów pazurów, w postaci tam, gdzie się ocierają o te drzewa, zostawiają swoje kudły przyklejone do żywicy i te inne niedźwiedzie przychodzą, odczytują te znaki i wiedzą, jak się zachować. Szczególnie intensywnie to się dzieje w okresie godów, w okresie miłości zwierząt, no to dopiero tam jest ciekawie, bo można oglądać przedziwne, przeurocze sytuacje. No tak, na przykład obserwowanie rykowiska czy bukowiska w, we wrześniu czy w październiku to jest coś, coś wyjątkowego. Ale to też trzeba być ekspertem hmm, panie Kazimierzu, żeby takie znaki poprawnie odczytać, bo taki laik jak ja, pomimo, że kocham oglądać takie rzeczy, to tak no, wszystkiego nie odczytam, a jednak mimo wszystko taki leśnik z takim doświadczeniem jak pan tam więcej zauważy. No zgadza się, ja czasem sobie robię takie próby, jak idę gdzieś ze znajomymi czy z turystami, że powiem, co jest na pewnym odcinku i przechodzę, nic nie mówiąc, zatrzymujemy się po 40-50 metrach i pytam, co zauważyli, co wyczuli, co ich zaciekawiło. Okazuje się, że pokonali ten odcinek nie widząc nic, nie czując mm -hmm. nic. Natomiast jak się wrócimy i po kolei odczytujemy te ślady, te zapachy, to wtedy odbierają, mi się uczy, bo przyroda jest fantastyczna, fantastyczna, kolorowa, a czasem też jest w moim obliczu okrutna, bo być taka musi, żeby trwała. No to prawda, ja pamiętam, kiedyś miałam okazję w Białowieży, w Puszczy obserwować na żywo i też iść po śladach żubrów. To było coś oczywiście z ekspertem, nie sama. I to było też coś fantastycznego, że można było na każdym drzewie coś zobaczyć albo jakieś właśnie tropy na, na, na ziemi. No to najlepiej wtedy na taką wycieczkę rzeczywiście iść z ekspertem. Na zakończenie, panie Kazimierzu, takie podglądanie zwierząt, którego chyba byśmy nie chcieli, zwłaszcza w dużych miastach, a mianowicie dziki, które możemy w dużej liczbie nawet nie podglądać, tylko po prostu one wręcz wychodzą na nasze ulice, czasem nawet i na tory tramwajowe. To nasza wina człowieka, prawda? No po części tak, no wszystko nam się troszeczkę to gdzieś tam, no kiczka w tej, w tej, w tej przyrodzie, w naturze. i Dzisiaj dziki w miastach, nie w uszykach dolnych, na osiedlach gdzieś tam pomiędzy blokami odbywają swoje rykowisko. No super, by też. było jakby dzika zwierzyna żyła sobie daleko dziko w lesie, a, a my żebyśmy się zachwycali swoimi domowymi zwierzątkami. Natomiast no, dzieje się tak, jak się dzieje i trochę naszej winy i trochę winy w ogóle wszystkiego po trochę bym powiedział, więc, więc nie przywiązujmy się tak za bardzo. Pamiętajmy, że dzikie zwierzęta potrafią być niebezpieczne. Taki dzik, który gdzieś tam zaskoczony w parku czy na jakimś skwerze też może zachować się różnie. To naprawdę są dzikie zwłaszcza, zwierzęta. I, y z, zwłaszcza locha zwłaszcza z małymi właśnie locha z małymi, która nam gdzieś tam zaniepokojona tym, że, że małe gdzieś tam wyda jakiś odgłos mm -hmm. alarmowy, atakuje każdego, kto jest w okolicy. A zatem uważajmy, podglądajmy rozsądnie przyrody, korzystajmy z tego, ale też miejmy na uwadze własne bezpieczeństwo i to, że to najczęściej to zwierzęta są u siebie, a nie my. Kazimierz Nóżka, jeden z najbardziej rozpoznawalnych leśników w naszym kraju, był gościem radiowej jedynki. Panie Kazimierzu, dziękuję. Dziękuję bardzo.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 Lidl. To się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć. Nauczyła się poruszać w sieci...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 Sporo wpisów na temat podglądania przyrody. Pani Barbara, takie filmy dają możliwość nam zobaczyć świat, który często jest dla nas nieosiągalny. Nie każdy może nurkować albo zbliżać się do dzikich zwierząt. No właśnie, więc korzystajmy. Pogoda oczywiście w przypadku podglądania przyrody też jest ważna. Jaka dzisiaj sytuacja? Bardzo ładna pogoda. Słonecznie prawie w całym kraju. Najwięcej słońca na południu. Natomiast Warmia, Mazur i Suwalszczyzna. Tutaj troszeczkę więcej chmur. Tutaj też może jakiś niewielki deszcz popadać. Temperatura dzisiaj dosyć wyrównana. W wielu miejscach 13-14 stopni, na południu 15 najwyższa temperatura. Dziś ziemia lubuska stopni 16. Natomiast trochę chłodniej na wspomniane już wcześniej Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie tam 9-10 stopni. Co z wiatrem? No narzekaliśmy na ten wiatr w ciągu tych ostatnich dni, bo bardzo, bardzo mocno wiało, aż głowę chciało urwać. No jeszcze dzisiaj ten wiatr osłabł, ale nie wszędzie. To zresztą Państwo za chwileczkę usłyszą, bo przenosimy się dowoli na to. Oczywiście za podnio pomorskie, a tam jest pan Wojciech Cyliński, prezes skansenu Centrum Słowian i Wikingów. No tam trochę jeszcze wieje. Na wyspie Wolin mamy obecnie temperaturę około 12 stopni, jest słonecznie. Kronikarze opisując Wolin wczesnośredniowieczy, pisali o najwspanialszym mieście Słowian. My teraz przekraczając bramy naszej osady przenosimy się tak jakby tysiąc lat we wczesne średniowiecze. Obecnie mamy na terenie skansenu 25 chat, wały, umocnienia, port, do którego zacumowana jest wczesnośredniowieczna łódka. Idąc dalej, napotkamy garcarza, który nam pokaże, jak robiono tysiąc lat temu ceramikę. Dalej idąc, napotkamy tkaczkę, która nam pokaże, jak przędzono nici we wczesnym średniowieczu. Dalej przechodząc się, to mamy chatę jubilera, który pokaże nam, jak wykonywano biżuterię metodami wczesnośredniowiecznymi. I dalej idąc, dochodzimy do portu, w którym nasz kapitan opowiada nam, jak można było żeglować tysiąc lat temu. Skansen naprawdę jest wyjątkowy, polecam. Jeszcze informacja o ciśnieniu. W południe w stolicy 1005 hektopaskali, czyli już niebawem mi to ciśnienie lekko rośnie. No i jeszcze jednym zdaniem weekend, długi weekend zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło, nawet do 25 stopni. Cztery pory roku. Czekają a... Pani Krystyna, zdjęcie pary bociani umieściła z adnotacją, to moja najnowsza fascynacja. Domyślacie się, co widziałam chwilę wcześniej, trzymam kciuki za efekty. No to my też trzymamy, żeby te młode bociany się pojawiły. A teraz... Lektury jedynki. A teraz czas na powieść Wojciecha Chmielarza zatytułowanej Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, to będzie szósty wybrany fragment w interpretacji Przemysława Bluszcza. No to przypomnijmy, Szwedz z Jankiem odwiedzili Zdziśka. Jego kobieta Zofia zażądała dla niego większych pieniędzy za rejestrację aut. Sam Zdzisiek milczał, więc szwed postanowił zapytać go o zdanie. Podszedł do stolika przed kanapą i usiadł naprzeciwko Zdziśka. Ten najpierw zamarł, a potem, kiedy mężczyzna kilka razy pstryknął mu palcami przed nosem, powoli podniósł głowę. Cześć, Zdzisiek, powiedział Szwed. Cześć. Powiedz mi, Zdzisiek, podoba ci się ten telewizor? Podoba. A tak ogólnie, to wygodnie ci się żyje? Bo czekaj. Z tego, co pamiętam, to ty Jakąś tam rentę masz, nie? Do tego fuchy na boku ci się zdarzają Przypomnę ci tylko, że często z mojego polecenia No i kasa ode mnie Za rejestrację autek Całkiem niezła, jak mi się wydawało Bo, bo też do tej pory nie narzekałeś To powiedz mi, wygodnie ci się żyje? Wygodnie I chciałbyś, żeby dalej ci się wygodnie żyło? Mężczyzna sięgnął po puszkę, żeby wypić łyk piwa, ale Szwed ją odsunął. Chciałbyś? Powtórzył swoje pytanie. <śmum> Chciałbym. Ale wiesz, że trudno z tym będzie, jak się kasa ode mnie skończy. Już się nie będzie stać na taki telewizor i na wiele innych rzeczy również. Zostanie ci goła renta, a z gołej renty to ciężko nawet wódkę sobie kupić. I żeby była jasność, z Zdzisiek, ja Ciebie nie straszę. Pójdziesz na policję, to pójdziesz. Ja będę mieć po tym trochę problemów, ale dam radę, ogarnę. Ciebie nawet palcem nie tknę, obiecuję. Ale takiej kasy, z Zdzisiek, to już w swoim życiu nie zobaczysz. Nigdy. Skończą się papieroski, skończy się piwko, skończy się wygoda. Rozumiesz? Mężczyzna przełknął ślinę i pokiwał głową. To, to ja już nie chcę. Odezwał się cicho. Czego nie chcesz? No, no więcej kaszy nie chcę. I czego jeszcze? No i na policję pójść nie chcę. A czego chcesz? Zdzisiek zamrugał kilka razy, rozpaczliwie zastanawiając się nad odpowiedzią. – Ceko, żebyś mnie lubił? – zaryzykował. Szwed pokręcił przecząco głową. – Nie, chcesz się pozbyć tej lafiryndy, bo to przez nią cała ta awantura, z dziśu. Ma zniknąć z tego domu i z twojego życia. – ale, ale jak mam? – A mnie to nie obchodzi. – To twój kłopot i twoja sprawa – powiedział Szwed. – To jak? – Do gadani? No dogadani. Jak bardzo dogadani? Przekonamy się o tym jutro. Przemysław Blusz przeczytał szósty fragment powieści Wojciecha mielarza, Tam, gdzie zmrok zapada szybciej, a książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Jedynka. Polskie Radio.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 Chciałem zejść ostatni z pola bitwy Jak bohater, jak król dziś uciecham, uciecham jak tchórz nim pojawił się wróg. Nim pojawił się wróg.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 Chciałbym zejść ostatnio z pola bitwy Jak bohater, jak król Dziś uciekam, uciekam Jak cóż nim pojawił Cię Co wtedy uwierzyłeś, że dziś nie wierzysz w nic? Co pokochałeś, że nie kochacie Cię nikdy? Kim wtedy byłeś, że dziś jesteś nikim? Co się wtedy stało?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 Tam Paweł domagała, a teraz polecajka tego, co na naszej antenie. Coś wyjątkowego. Jak doskonale Państwo wiedzą, 40 lat temu miała miejsce katastrofa w Czarnobylu i dlatego w dzisiejszej nocy z reportażem zaraz po północy zaprezentujemy dokument Janiny Jankowskiej i Reny Linkiewicz pod tytułem Krajobraz po naświetleniu, który powstał wiele lat temu. Wieś, której oficjalnie nie ma, opaczyć Luty, 1994 rok. Dobrze było Mieliśmy kołchoz. 26 kwietnia. Nasz powociła awaria. A 4 maja już nas wywiezli. A 4 maja już nas wywiezli. Mówili, że na trzy dni, bo radiacja. Jest. Miałem dwoje prosiąt, krowę, cielaka. A niczego nie braliście. Ale niczego nie brali. Do torby. Trochę żywności. Nas rajon. Zawieźli nas w rejon Makarowski, do dużej wsi. Żyłem, Przezimowaliśmy. Nie mogę przywyknąć. Mówię do przedstawiciela kołchozu, chcę do domu. Przyjechał. Jedź. Wróciłem. Rok, i dalej do roboty. Zaorałem ogród, posadziłem kartofle i tak Trzeba żyję. Trzeba trafu, że żona moja umarła. A całość tego wyjątkowego reportażu Janiny Jankowskiej, Ireny Linkiewicz, krajobraz po naświetlaniu dzisiaj u nas na naszej antenie po północy. No i oczywiście polecamy Państwu podcast Romana Czyjarka. Ukazał się już drugi odcinek Czarnobyl. Prawdziwa historia.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 do kogo będą należeć y, słuchawki bezprzewodowe. Idealne do słuchania radiowej jedynki już wiemy, do pana Tomasza z Nowej Wsi Gizałki, Wielkopolskie, który napisał tunel. Gdy dawno temu zacząłem jeździć po Europie jako kierowca, to byłem zdumiony, jak można zrobić tunel pod wodą, rzeką czy pod kanałem La Manche i czy nie przecieknie albo się nie zawali pełen obaw przejeżdżałem. No panie Tomaszu, chyba nie pan jeden, ale działają i to rzeczywiście była ukryta zagadka. Tunel dzisiaj to dobra odpowiedź. Gratuluję za dziś, dziękuję. Słowa Bieńczycka, jutro przywita państwa Agnieszka Kunikowska.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 to jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś w Lidlu. Zgrzewarka próżniowa 130 W Silvercrest. Z kuponem Lidl Plus aż 53% taniej. Tylko 69 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem...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 Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Spore korki i spowolnienia utrzymują się nadal na ekspresowej ósemce w Warszawie i to zarówno w stronę Białego Stoku, jak i w kierunku Wrocławia. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S7 na wysokości Białobrzegów, a także na Krajowej 7 w pobliżu Dziekanowa, Leśnego i Łomianek i tutaj zdecydowanie dłuższy korek utrzymuje się na jezdni w kierunku stolicy. Tutaj jest od Burakowa do Młocin. W przeciwną stronę spowolnienia utrzymują się na wysokości Bielan. Droga krajowa numer 61, tutaj bez korków na Moście Północnym, ale jadąc od strony Zegrza, Jabłon czy Legionowa, mamy spowolnienia wciąż na wysokości Nowodworów. To jest także na drodze krajowej numer 61. Korkuje się A2 w Lubuskiem między Rzepinem, a granicą państwa w Świecku, w kierunku Berlina. Tutaj korek ma około 5 km, Podobnie autostrada A18 na wysokości Olszyny, także w tym samym kierunku, czyli przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec tutaj spowolnienie jest dużo mniejsze. Mam mniej więcej 2 km a 6 10 kilometrowa kolejka jest na A4 w Dolnośląskiem, w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic, także w kierunku wyjazdu z Niemiec w stronę Drezna. Na A1 w Kujawsko-Pomorskiem, między węzłami Toruń-Południe a Lubicz trwają prace drogowe. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu. Niestety także tutaj ten, to miejsce się korkuje. Dobre informacje na koniec z Krajowej Dwunastki. Odcinek szprotawa Przemków w pobliżu miejscowości Piotrowice jest już przejezdny. Południe tuż tuż to oznacza, że już teraz nadaby sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar we Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie łączenie z Krakowem, a potem hejnał z Wieży Mariackiej.